Zazielenienie to temat, którego rolnicy się boją, pewnie głównie dlatego, że niewiele na ten temat jeszcze wiedzą, a ośrodki doradztwa rolniczego, jak sama nazwa wskazuje, doradzają rolnikom, co z tym fantem zrobić. O tym rozmawiam z panią Marią Suszko, głównym specjalistą i kierownikiem działu przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pani Mario, co doradzacie rolnikom? Jak wybrnąć z tego fantu pod tytułem zazielenienie? Zazielenienie jest to jeden z elementów płatności bezpośrednich, który będzie obowiązywał od roku 2015. I nie można o nim mówić w, w oderwaniu, tylko i wyłącznie. Dlatego, że Każde gospodarstwo ma swoją specyfikę zarówno co do powierzchni, co do struktury zasiewów, co do liczby roślin, co do zobowiązań, jakie wynikają ze wcześniejszych działań, tak jak na przykład programy rolno -ślewiskowe. I nie jest to naprawdę takie straszne, jak się wydaje, dlatego że do każdego rolnika będziemy podchodzili odrębnie. Natomiast od dwóch lat Prowadzimy już szkolenia na ten temat. Prowadzimy szkolenia stosownie do każdego etapu informacji, jakie sami pozyskujemy. No właśnie, bo te informacje spływają tak troszeczkę na ostatnią chwilę. W zasadzie to już zaczęło obowiązywać, a jeszcze nie wszystkie przepisy wykonawcze są gotowe. Tak, ale jeśli chodzi o zazielenienie, to sprawa jest jasna. Tu są właśnie trzy, trzy, trzy elementy i każdy z nich jest no, prosty, ale zarazem nowy. Pierwszy wynikający z dywersyfikacji, czyli te gospodarstwa, które są duże a miały monokulturę bądź dwie rośliny, a teraz muszą mieć trzy, no to jest kwestia tylko policzenia, bo przy dużych powierzchniach nie jest to takie trudne. Wiadomo, że, że trzy, jedna nie może stanowić więcej jak 75%, dwie razem więcej jak 90%, 95% i oczywiście jest wiele jeszcze różnych możliwości zastępstwa tego wymogu, ale myślę, że to, to są już szczegóły dotyczące poszczególnych gospodarstw. Drugi... A gospodarstwa w jakim kierunku chcą dywersyfikować? Czy idą w rośliny na przykład energetyczne? czy wiążące azot, które, który typ upraw cieszy się największym zainteresowaniem powodzeniem? To się jeszcze okaże, ale biorąc pod uwagę dopłaty do produkcji, z pewnością bardzo wielu rolników wybierze rośliny drobnonasienne, motylkowe i, i, i grubonasienne, które mają dopłatności bezpośrednich obowiązującą nazwę, tzw. Tak bobowate. Z pewnością bardzo dużo gospodarstw wróci do tych roślin. Przy czym jest tu maksymalna powierzchnia, do której mogą być dopłaty 75 hektarów, a więc dla dużych gospodarstw czasami jest to za mało. Tak? Na pewno te gospodarstwa, które mają rośliny towarowe, bez produkcji zwierzęcej, no to będą wchodziły w takie, które powiedzmy, no przy niewielkich zmianach dadzą też konkretny dochód, bo trudno jest przestawiać całkowicie produkcję, jeśli ktoś miał dwie rośliny, a musi mieć trzy. Dość istotnym elementem zazielenienia jest utrzymanie trwałych użytków zielonych, ale utrzymanie trwałych użytków zielonych tych, które wykażą rolnicy przy wniosku w 2.15, chyba że... Są to gospodarstwa na obszarach Natura 2000, więc tam już jest troszeczkę takie bardziej może nie, to, nie tyle skomplikowane, ale trochę inne podejście. Bądź mają zobowiązania z innych programów, tak jak rolno-środowiskowe. Ale są takie gospodarstwa, które w ogóle nie mają i nie będą miały użytków zielonych, więc ich to, ten element nie obowiązuje. Natomiast dość istotnym nowym elementem jest, są obszary proekologiczne, czyli wyłączenie z produkcji. 5%. Czyli to słynne 5%, które powoduje, że rolnicy bledną. Te słynne, te słynne 5%, ale też mówimy tu o gospodarstwach, tych, tych średnich i większych, bo małe gospodarstwa, małych gospodarstw nie obowiązuje zazielenienie. Bo przypomnijmy, granica jest 15 hektarów powierzchni gospodarstwa. Nie powierzchni gospodarstwa, tylko powierzchni gruntów ornych, tak? Więc, więc od... Znów liczenie, czyli jest gospodarstwo, ma określoną powierzchnię na przykład 20 hektarów, z tego użytki zielone stanowią, trwały użytki zielone stanowią na przykład 7 hektarów, no to czyli mamy 13 i już inaczej rozmawiamy, tak? Chyba tylko rozmawiamy o liczbie roślin. Natomiast przy dużych gospodarstwach czasami jest to może nie tyle problem, ale no, trzeba się głęboko zastanowić, jak ktoś ma wyłączyć, te 5% stanowi na przykład 30 hektarów. No to chciałoby się, żeby te 30 hektarów... Darmo chleba nie jadło. Darmo chleba nie jadło, że albo to będzie dobre następstwo, czyli do, do, do, dobra, dobry, powiedzmy dobra uprawa jako przedplon, ale nie może być to uprawa w plonie głównym. Więc wracamy do tego, że rzeczywiście trzeba podchodzić indywidualnie do każdego gospodarstwa i stąd... Nasze szkolenia skupiają się na wyjaśnianiu i jakby uspokojeniu rolników, że nie wszystkich wszystko dotyczy, ale biorąc pod uwagę, że jest to element płatności obowiązkowy, to dla nas i dla rolników w szczególności ważne jest, żeby w tym roku, wchodząc w płatności bezpośrednie, po nowemu, tak skonstruować swoją produkcję i swój wniosek, żeby on był nie tyle optymalny, ale maksymalnie optymalny, tak, maksymalnie, bowiem w kolejnych latach mogą być odniesienia do roku wyjściowego i to będzie rok wyjściowy. To jest jakby po pierwsze, czyli zoptymalizować, pokombinować albo tak, albo tak, czyli jeśli już wyłączam, no to może nie całkowicie, tam jest parę takich możliwości, które są bardzo przyjazne dla gospodarstw, czyli rośliny motylkowe, drobnonasienne, czy, czy trwałe użytki zielone, czy w ogóle użytki zielone, czyli inaczej mówiąc rośliny zielne, bo tak, taka jest nazwa. Tu trzeba pomyśleć, co ja, co ja muszę zrobić, żeby jak najmniej zmienić to, co miałem, ale jak najwięcej skorzystać. Dlatego, że te płatności, powiedzmy, będą się składały z kilku, no właściwie to nawet kilkunastu elementów czasami. I jak to się jeszcze, na to nałoży jeszcze to, że w jednym wniosku o płatności bezpośrednie jest i ONW, i programy środowiskowe, i rolnictwo ekologiczne, i dopłaty do produkcji zwierzęcej, i do, do, do, do roślinnej, do, do wybranych roślin. Więc... Wystarczy, że czegoś rolnik nie odznaczy, to znaczy, że tego nie chce, tak? Więc naszą rolą jest tak pomóc rolnikowi, żeby miał, tak jak już powiedziałam, to maksymalnie optymalne. E, tak, i były już szkolenia jakby tego w pierwszym etapie e, w okresie jesiennym. Zawsze to robimy we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nawet razem to robimy z Warmińsko-Mazymską Izbą Rolniczą i teraz jest kolejny etap, czyli mamy kolejną, że tak powiem, dawkę informacji. Jest już harmonogram szkoleń i razem znów z agencją i z Izbą będziemy robili szkolenia w każdej gminie.